Cześć kochani, wita was Piotr. Jak się macie? Co dobrego słychać? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Bardzo się cieszę, że jesteście. Cieszę się, że słuchacie podcastu, który dla was przygotowałem. Że piszecie do mnie, że przysyłacie swoje nagrania. Coraz częściej uświadamiam sobie, że to wszystko, co razem tu robimy, znaczy dla mnie... Coś więcej niż tylko podcast To coś dużo ważniejszego Jeśli słuchacie podcastu od jakiegoś czasu To pewnie wiecie, że mam na imię Piotr Ym, Może nawet wiecie jak wyglądam Wiecie, że mam łysą głowę Być może widzieliście moje filmiki Kochani, gdy zaczynałem robić ten podcast gdy założyłem stronę realpolish.pl Wcześniej jeszcze była strona realpolish.wordpress.com Ale to bardzo dawne dzieje Na początku nie miałem pojęcia, kto mnie słucha Nie wiedziałem, kim jesteście W ogóle to było dla mnie niesamowite, że są ludzie, którzy wchodzą na moją stronę Teraz... Dzięki temu, że robię dla was podcast Mam wielu nowych przyjaciół Prawdziwych znajomych Z którymi czasami się spotykam Wiem jak wyglądacie Wiem jaki macie głos Czasami wiem jaką macie rodzinę Skąd jesteście Nasza znajomość jest rzeczywista Prawdziwa, zupełnie realna Tak sobie myślę, że jest to jedna z cenniejszych rzeczy. Coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Na przykład nie tak dawno do Polski przyleciał Eduardo, jeden z moich pierwszych słuchaczy. Poznaliśmy się przez e-mail, potem rozmawialiśmy przez Skype, a teraz spotykamy się od czasu do czasu na żywo, zupełnie realnie. Byliśmy niedawno w restauracji w Warszawie, jedliśmy kolację, degustowaliśmy trulki. po jednym lub dwóch kieliszkach. Rozbawia się w obcych językach bardzo łatwo, prawda? Przestajemy martwić się o błędy, interesuje nas tylko komunikacja, czyli to, co w języku jest najważniejsze. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, nawet o czarnych dziurach i dziurach robaka Nasza rozmowa nasunęła mi pomysł dzisiejszego podcastu Pomyślałem, że opowiem wam o dziurach robaka Czyli po polsku o tunelach czasoprzestrzennych Myślę, że to bardzo ciekawy temat Nie tylko do rozmowy przy kieliszku ale zanim zacznę opowiadać o kosmosie, materii, antymaterii, pozwólcie, że oddam na chwilę głos innemu mojemu przyjacielowi, którego język ojczysty to język hiszpański. Guillermo mieszka w Burgos, w północnej Hiszpanii i już od pewnego czasu uczy się języka polskiego. Muszę przyznać, że z dużym sukcesem. Zresztą, posłuchajcie sami. Cześć, Piotrze. Jak tam? Co dobrego słychać u Ciebie? Znowu Guillermo tutaj. Dziś chciałem Ci opowiedzieć, że już usłyszałem podcastu numer 92, myślę, albo coś takiego, z kursu Daily Police Listening. I już, jak powiedziałeś w tym podcaście, czwarty miesiąc czwarty miesiąc um, ucząc się polskiego z um, twojego kursu i muszę powiedzieć że widzę ogromny postęp jestem bardzo bardzo ciężliwy i zadowolony i zadowolony z tego i dziś nie mam dużo czasu niestety żeby um, um, żeby ci powiedzieć o, o coś specjalnego albo interesującego Ale w przyszłym tygodniu obiecuję, że Przygotuję dla ciebie coś specjalnego Chcę opowiedzieć ci o O, o swoich hobbies o, I mam nadzieję, że E, opowiem Ci o což, co chyba Ty nie a i jest dla ciebie też inter, interesującego, bo zawsze mówimy myślę, ja i všechny i, całe, i, i učení, učennice, Mluvíme uczennice mówimy prawie o, o takich samých e, rzeczach i czasami dla ciebie też musi być trochę nudne, <laughs> E, nic, nic więcej. E, życzę ci miłego weekendu i trzymaj się. papa. Pa. Dzięki Guillermo. Bardzo mi miło słyszeć, że robisz postępy. Jeśli interesuje was program, o którym mówi Guillermo, to proszę piszcie do mnie, a ja wyślę wam próbkę. Ten program nazwałem 365 Daily Polish Stories. Bo założenie jest takie, że słuchacie codziennie jednej historyjki. Dzięki temu codziennie macie kontakt z językiem polskim, a to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żeby codziennie mieć kontakt z językiem, którego się uczymy. Bo tylko wtedy nasz mózg przyzwyczaja się do tego języka i zaczyna go używać w sposób naturalny. A o to przecież nam chodzi. Kiedy siedzimy sobie przy stole, pijemy piwo albo coś mocniejszego, wtedy nie chcemy myśleć o gramatyce, przypadkach, odmianach. Wtedy chcemy się porozumiewać. Wtedy chcemy mówić bez myślenia. Myślę, że zgadzacie się ze mną. Dziękuję jeszcze raz, Guillermo. A teraz... Tak jak obiecałem, opowiem o tunelach czasoprzestrzennych. Czym są, czy w ogóle istnieją i w ogóle z czym się to je. Z czym się to je, czyli tunele można jeść. Nie, nie, nie, tuneli się nie je, no chyba, że są z czekolady. To tylko takie powiedzenie, gdy mówimy po polsku z czym się to je, to znaczy, że prosimy kogoś o wytłumaczenie jakiegoś trudnego zagadnienia, trudnego tematu. Jasne? Zatem za moment opowiem o tunelach czasoprzestrzennych i wyjaśnię z czym to się je. O tunelach czasoprzestrzennych często słyszymy w filmach science fiction, ale ich istnienie jest oparte na prawdziwej nauce. Albert Einstein nie wyklucza ich istnienia w swojej ogólnej teorii względności. Ta teoria mówi o tym, że tunele czasoprzestrzenne mogą istnieć, a nawet powinny istnieć. Tunele czasoprzestrzenne są szczególnym zakrzywieniem czasoprzestrzeni. Można je sobie wyobrazić jako tunel, który łączy dwie części czasoprzestrzeni. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeśli jesteś mrówką albo jakimś innym małym owadem i żyjesz na powierzchni jabłka, wtedy powierzchnia jabłka jest twoim całym wszechświatem ok, możesz tylko chodzić po powierzchni tego jabłka jeśli chcesz mm, na przykład odwiedzić swojego przyjaciela który mieszka po drugiej stronie jabłka to musisz przejść po powierzchni dookoła Nie ma krótszej drogi. Chyba, że w jabłku powstanie dziura. Może ją zrobić na przykład robak, który potrafi przegryźć jabłko na wylot, na drugą stronę. Wtedy ty, czyli mrówka, która mieszka na powierzchni jabłka, może, możesz zamiast iść dookoła po powierzchni Możesz przejść przez dziurę, którą właśnie zrobił robak Przez dziurę robaka, czyli wormhole po angielsku A po hiszpańsku agujero de gusano Pewnie dlatego tudele czasoprzestrzedne tak śmiesznie nazywają się po hiszpańsku i po angielsku Po polsku nie nazywamy ich dziurą robaka tylko tunelem czasoprzestrzennym. Według mnie to brzmi dużo bardziej naukowo. Nazwa tuneli Wormhole została wymyślona przez Johna Wheelera w 1957 roku. Właśnie jako analogia do dziury wygryzionej przez robaka. Podoba mi się też nazwa Spacetime Shortcut, czyli skrót czasoprzestrzenny. Tak jak mówiłem, po polsku używamy terminu tunel czasoprzestrzenny. Niektórzy mówią też o mostach Einsteina-Rosena, bo właśnie ich istnienie potwierdzają rozwiązania równania Einsteina-Rosena. Tak zwanego równania pola grawitacyjnego Żeby rozwiązać te równania Einstein założył, że istnieją czarne dziury I ich przeciwieństwa Białe dziury W tej chwili odkryto już istnienie czarnych dziur Jednak do tej pory nie odkryto jeszcze Ani jednej białej dziury Pamiętacie, czarna dziura to miejsce we wszechświecie, gdzie jest ogromna grawitacja. Grawitacja jest tak wielka, że nawet światło nie może uciec z czarnej dziury. Dlatego ta dziura jest czarna. Białe dziury to coś przeciwnego. Miejsca, gdzie grawitacja jest ogromna, ale w znaczeniu Negatywnym. Istnieje tam antygrawitacja. Czyli białe dziury wysyłają materię na zewnątrz. Czarne dziury wciągają, wciągają materię, a białe wysyłają. Hmm, to proste, prawda? Jeśli teraz połączymy czarną dziurę i białą dziurę. To powstanie właśnie tunel czasoprzestrzenny. Skoro odkryliśmy już istnienie czarnych dziur, czy to znaczy, że tunele czasoprzestrzenne też są prawdziwe, też istnieją? Niestety równania Einsteina przewidują, że nawet jeśli mosty albo tunele Czasoprzestrzenne mogą się tworzyć, to mogą być one tylko bardzo, bardzo malutkie i istnieją tylko przez ułamki sekund, po czym się zamykają. Tunel zamyka się i nie ma przejścia. Discovery Houston, 20 do los ale czy istnieje możliwość utrzymania tunelu czasoprzestrzennego dłużej? Czy może on być wystarczająco duży, żeby zmieścił się w nim statek kosmiczny? Nikt nie chciałby lecieć przez tunel, który nagle się zamyka, zwęża się, no i w końcu się zaciska. Einstein twierdzi, że aby utrzymać tunel otwarty Trzeba do niego włożyć antymaterię Antymateria będzie rozpychała tunel Tunel nie będzie się sam zamykał Prawie wszystkie formy materii, jakie znamy Mają dodatnią masę, która wpływa właśnie na grawitację Ciało o ujemnej masie Mogłoby rozszerzać tunel, ponieważ ujemna masa działa siłą grawitacji Przeciwnie, powstaje antygrawitacja Możecie to sobie wyobrazić tak Ciało o dodatniej masie zakrzywia czasoprzestrzeń W ten sposób, że czasoprzestrzeń robi się wklęsła Pomyślcie, tak, czasoprzestrzeń to kołdra na przykład kołdra, która leży na łóżku okay? Jeśli położycie na kołdrze coś ciężkiego Albo na kocu coś ciężkiego Na przykład książkę Albo ciężką kulę To kołdra ugnie się pod tym ciężarem Tak jak ugina się właśnie czasoprzestrzeń Ale Ciężka kula albo książka To ciało o dodatniej masie Gdyby położyć na kocu Albo na kołdrze ciało o ujemnej masie To na kołdrze powstałoby wybrzuszenie Górka zamiast dołka Nie byłoby wklęśnięcia A byłaby górka Coś wypukłego Rozumiemy się? Mam nadzieję, że tak Zatem ciało o ujemnej masie mogłoby utrzymać tunel czasoprzestrzenny otwarty. Pewnie myślicie, że nie może istnieć ujemna masa albo ujemna energia. Jeśli tak myślicie, to się mylicie, ponieważ w laboratorium naukowcy stworzyli ujemną energię. Jednak bardzo, bardzo malutko. Na razie. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Każdy tunel czasoprzestrzenny ma dwa gardła, dwa wejścia. Jeśli zajrzymy do gardła, to zobaczymy w nim to, co jest po drugiej stronie, czyli w drugim gardle, można powiedzieć w wyjściu. Zatem taki tunel łączy ze sobą niesamowicie dalekie punkty. Gdyby tak można było stworzyć tunel niedaleko naszej planety Ziemi, zamiast wynajdować supersilniki, rakiety, które poruszają się z prędkością bliską światła. Wystarczy wtedy otworzyć tunel czasoprzestrzenny i wlecieć do niego. Kochani, najbliższa odkryta galaktyka leży 25 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Nawet jeśli stworzymy statki kosmiczne Latające z prędkością bliską prędkości światła To podróż na tę galaktykę zajmie 25 tysięcy lat okay? Dlatego zawsze w filmach science fiction Kosmonauci są zamrożeni Żeby odmrozić ich później za 25 tysięcy lat Nikt na razie nie jest w stanie żyć aż tak długo Jedyną możliwość dalekich podróży we wszechświecie dają tunele czasoprzestrzenne. Można wlecieć do tunelu i za kilka minut być zupełnie w innym miejscu, bardzo, bardzo daleko od Ziemi. Świetnie, zatem otwieramy gardło tunelu niedaleko Ziemi. W nocy przy bezchmurnym niebie moglibyśmy zobaczyć co jest w tunelu. Gardło takiego tunelu wyglądałoby jak ogromne oko. Wlatujemy do tunelu, naszym statkiem kosmicznym i za moment wylatujemy gdzieś daleko, daleko, zupełnie w innym miejscu. Niestety, do tej pory nie wiemy jak manipulować siłą grawitacji Naukowcy tego nie wiedzą Bo do tego sprowadza się w zasadzie tworzenie tuneli czasoprzestrzennych Jednak chcę wam powiedzieć, że yy, Jeśli o tym jeszcze nie słyszeliście Że hiszpańscy naukowcy stworzyli odpowiednik tunelu czasoprzestrzennego Dla pola magnetycznego nie dla grawitacji, dla pola grawitacyjnego Ale to już jest coś Trzy lata temu w laboratorium naukowcy zrobili transfer pola magnetycznego Między dwoma punktami w przestrzeni Pole magnetyczne zniknęło w jednym punkcie I pojawiło się w innym ta Skoro można stworzyć coś takiego w laboratorium, to wydaje się, że jest prawdopodobne, że coś takiego istnieje również w naturze. Chociaż w tej chwili przelot tunelem czasoprzestrzennym wydaje się niemożliwy, to jest to wspaniały motyw dla filmowców. Być może widzieliście film Interstellar, który opowiada o grupie naukowców Szukających nowego domu dla ludzkości Ziemia jest już bardzo zanieczyszczona I wiadomo, że następne generacje Nie będą mogły już tutaj żyć Trzeba szukać innych miejsc do życia Kosmonauci odnajdują tunel czasoprzestrzenny Którym przedostają się do innego systemu planetarnego Zawsze odznaczaliśmy się umiejętnością pokonywania niemożliwości. And we count these moments. I cenimy te chwile. The first ever to fly faster than the speed of sound. These moments when we dared higher. To break barriers. To reach for the stars. Chwile, w których ważymy się mierzyć wyżej, pokonywać bariery, sięgać do gwiazd, czynić nieznane znane. Uważamy te chwile za największe osiągnięcia, ale utraciliśmy to wszystko. A może tylko zapomnieliśmy? że wciąż jesteśmy pionierami na samym początku drogi, a największych zdobyczy nie możemy zostawić za sobą, bo nasze przeznaczenie jest ponad nami. Z pewnością wielu z Was już widziało ten film, ale jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam was do tego, żeby go zobaczyć, bo można tu zobaczyć jak wygląda dziura robaka. To co widzimy na ekranie zostało odtworzone przez zespół grafików na podstawie równań, równań Einsteina, o których mówiłem wam wcześniej. Być może w przyszłości będziemy potrafili wejść do tunelu czasoprzestrzennego, i za moment wyjść w bardzo oddalonym miejscu. Ciekawe, co na to powiedzą kosmiczni taksówkarze. Już nikt nie będzie chciał zamawiać u nich taksówek. Wszyscy wybiorą tunele, bo będzie szybciej i taniej. To jednak jeszcze pieśń dalekiej przyszłości. Nieprędko uda nam się podróżować w ten sposób. Póki co radzę wrócić na Ziemię. A nie bujać w obłokach Bujać w obłokach Słyszeliście kiedyś już takie powiedzenie? To wyrażenie Bujać w obłokach mm, Znaczy marzyć Rozmyślać Fantazjować Obłoki to inaczej mówiąc chmury Ale takie białe Delikatne białe chmury Możecie powiedzieć Piotr przestań bujać w obłokach Opowiedz coś bardziej realnego Dobrze, już przestaję bujać w obłokach Na koniec chcę, żebyśmy posłuchali czegoś jak najbardziej realnego Posłuchajmy głosu, który należy do Iriny. I zapewniam Was, że Iryna nie pochodzi z innej planety Chociaż jakość nagrania nie jest najlepsza i brzmi trochę jak z innej planety Ale mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiecie Posłuchajcie, jakie nagranie przysłała do mnie Irina. Cześć Piotr. Dzisiaj postanowiłam zrobić nagranie dla Ciebie. Chcę podziękować za Twoją pracę, za chęć pomóc nam w nauce języka polskiego, za motywację i wsparcie, bo czasami wydaje mi się, że czas mija, a nauka nie idzie, bo nie widzę swoich postępów. No to korzystam i teraz z Twojej rady, wyjście ze strefy komfortu i zrobić, zrobić to nagranie. Jest bardzo trudne, bo siedzisz przed monitorem, a patrzysz na ten guzik, na znaczek mikrofonu i wszystkie myśli po prostu wylatują z głowy. No, w tym momencie jeszcze bardziej doceniam, że robisz dla nas nagrania. <grychy> Ale Ty już od dawna to robisz i a, oczywiście jesteś a, przyzwyczajony, nie martwisz się, idzie to Ciebie bardzo ładne. Słucham Twoich podcastów od a, 2013 roku. Zaczęłam od słuchania historii, z których prawie nic nie rozumiałam. Teraz mogę powiedzieć, że rozumiem wszystko i słucham dla praktyki i przyjemności, bo każdy Twój podcast jest ciekawy i rady, których udzierasz nam czasami są bardzo skuteczne. No, Jak na przykład ta rada o wyjściu ze strefy komfortu Pierwszy raz zrobiłam krok z tej stref, gdy zaczęłam słuchać twoich podcastów, bo do tego czasu tylko czytałam coś po polsku. A drugi raz to była, gdy znalazłam przyjaciółkę z Polski i zaczęłam do niej pisać. No teraz już piszemy do siebie oczywiście po polsku i to jest łatwe. Teraz przyszedł czas, żeby zrobić trzeci krok ze strefy komfortu i zacząć robić nagranie. Mam nadzieję, że to będzie coraz łatwiej, łatwiejsze. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie. Pa, pa. Dziękuję Ci bardzo za nagranie. Masz rację, wyjście ze strefy komfortu nigdy nie jest łatwe. Jeśli coś jest łatwe, to znaczy, że jesteśmy jeszcze w naszej strefie komfortu. Ja oczywiście również musiałem pokonać strach, gdy chciałem nagrać dla Was pierwszy podcast, zrobić pierwszy filmik Zachęcam Was do robienia rzeczy, które nie są łatwe, bo właśnie w ten sposób powiększamy naszą strefę komfortu i później wiele rzeczy, które kiedyś były bardzo, bardzo trudne, niekomfortowe, teraz robią się o wiele łatwiejsze. Irina mówi, że najpierw zaczęła słuchać moich historyjek i na początku nic nie rozumiała, a teraz... Rozumie wszystko i słucha podcastów dla praktyki i przyjemności. Potem Irina przełamała się i zaczęła pisać listy do przyjaciółki z Polski. Najpierw bała się. Normalna rzecz. Nikt nie chce robić błędów. Boimy się być oceniani. Nie wiemy jak to będzie. Ale to przełamanie pozwoliło, że teraz Irina pisze bez problemu. Kochani, zachęcam do pokonywania strachu. Zapewniam Was, że za każdym razem będzie łatwiej i łatwiej. Bójcie się, ale róbcie to i tak. Wiem, że pierwsza rozmowa z native speakerem jest dużym stresem. Pamiętam. Pierwszy raz, gdy rozmawiałem po hiszpańsku z moim przyjacielem Eduardo, Byłem po prostu cały mokry. Po tej rozmowie byłem cały spocony. Byłem tak zmęczony, jakbym przebiegł, nie wiem, 5 kilometrów. Przy okazji, pozdrawiam Cię, Eduardo, jeśli słuchasz. Tak jest na początku. Na początku jest bardzo trudno. Początki są trudne. Ale kto się poddaje, ten na pewno nie nauczy się tego... Czego chce się nauczyć? Nie wiem, czy macie dzieci Ale na pewno wiecie, jak dziecko uczy się chodzić Na początku ciągle się przewraca Ale czy wtedy rodzice mówią dziecku Lepiej przestań Po co masz chodzić? Przecież możesz zrobić sobie krzywdę Nie! Rodzice zachęcają Chwalą Dopingują po to, żeby dziecko zrobiło kolejny krok Nikt nie dziwi się, że dziecko się przewraca Co ciekawe, z dorosłymi jest inaczej Często, jeśli widzimy, że Na przykład nasz znajomy Chce coś osiągnąć Chce coś zrobić, nauczyć się czegoś trudnego Wtedy mówimy Daj spokój To się na pewno nie uda Po co się męczyć To strata czasu Nie wiem dlaczego tak jest Ja zachęcam was Nie poddawajcie się Róbcie to O czym marzycie Próbujcie Róbcie co jest w waszych możliwościach Żeby osiągnąć to co chcecie Nie mówię że będzie łatwo Na pewno będzie trudno Zawsze jest trudno Jeśli warto po coś sięgać To warto sięgać po rzeczy trudne Które nie każdy może zdobyć Okej okay, moi drodzy Wygląda na to, że nasza podróż tunelem Przez podcast dobiega końca Widzę już wyjście z tunelu. Dziękuję wam za uwagę Dziękuję, że przysyłacie swoje nagrania, że słuchacie podcastów, piszecie komentarze. Bez was to wszystko nie miałoby sensu. Powtarzam to i będę powtarzał, bo to jest święta prawda. Zachęcam Was do spróbowania 100 historiek po polsku. Wystarczy, że zapiszecie się na newsletter, podacie swój e-mail i dostaniecie 5 pierwszych historiek. Z programu 100 Daily Police Stories Będziecie mogli spróbować Czy to dla Was coś ciekawego A, jeszcze o jednej sprawie chciałem powiedzieć Zanim się pożegnam już całkiem Myślę, że to będzie ciekawe Dla tych z Was, którzy staracie się o kartę Polaka Niestety nie wszyscy mogą mieć kartę Polaka ja na przykład nie mogę, ale ci, którzy mogą, muszą odbyć rozmowę z polskim konsulem Z łatwością mogę sobie wyobrazić, że taka rozmowa jest bardzo stresująca Gdybym ja miał teraz pójść do konsula Hiszpanii i z nim rozmawiać Uj, na pewno miałbym wielki stres i żeby pomóc Wam przygotować się do tej rozmowy zrobiłem podcast Real Karta Polaka. Właściwie robimy ten podcast we dwie osoby razem z Igorem, który nagrywa wersję rosyjską. Jeśli macie chęć, to możecie posłuchać tego samego po polsku i po rosyjsku. Myślę, że są osoby, które uczą się języka rosyjskiego, a znają już trochę polski. Myślę, że można z tego podcastu również skorzystać. Podcast jest krótki, odcinki nie są długie, każdy ma około 10 minut. Zapraszam. Jeśli interesuje Was otrzymanie karty Polaka, to mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Was pomocny. Wystarczy, że wejdziecie na stronę realkartapolaka.com i tam znajdziecie wszystkie informacje na temat podcastu i kursu, który również tam jest. Kochani, dziękuję Wam jeszcze raz. Ściskam wszystkich bardzo mocno. Żegnam się z Wami i zapraszam na nasze następne spotkania. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.